W kolejnym podcaście blogu Johna Cichonio i Real Madrid.net. Jestem Johnny, ze mną jest tutaj obok Cichonio. Witam wszystkich. A w Poznaniu jest Tomek. Witaj Tomek. E, witam również. Dobry weekend dla kibiców Barcelony, oczywiście. Nie dla wszystkich kibiców piłki nożnej. W Lidze Hiszpańskiej w sobotę odbyły się dwa najciekawsze mecze tej kolejki. Zacznijmy od tego pierwszego, który się w kolejności, czyli o 18 w sobotę Real podejmował Sporting Gijon. No i może Cichy na początek krótko przedstawisz sytuację, jak przebiegał mecz, jaki, jest, jaki był wynik i, i no, krótko jakbyś mógł opisać. Mecz przebiegał dosyć kiepsko dla, dla Realu. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami brakło pięciu podstawowych zawodników w naszym składzie, w tym trójki tych najważniejszych odpowiadających za, za ofensywę, czyli wlicza Marcelo do tego, żeby od, od razu było jasne. Czyli Marcelo, Ronaldo i Benzemy nie było. Poza tym nie było Szobiego, Alonso i Pepego. Pepe się potem pojawił, ale o tym <śmiech> powiemy i konsekwencjach tego powiemy. No i drużyna była mocno osłabiona, ale mimo wszystko ja się spodziewałem, że, że ze Sportingiem sobie poradzimy, bo powinniśmy byli sobie poradzić ale pierwsza połowa w naszym wykonaniu była tak po prostu tak ospała tak, tak nimrawa, że ciężko było się spodziewać, że tutaj jesteśmy w stanie coś, coś szczelić. no i potem Mourinho zrobił, zrobił um... Po przerwie szybką zmianę Higuain'a wpuścił właściwie tak szybko jak to się dało tam w 53 minucie, to, było, to była dobra zmiana akurat, ale potem, potem dwie zmiany dosyć kontrowersyjne, zmiana ustawienia na trójkę obrońców, wszedł Pepe za Arbeloe, potem właśnie nieporozumienie Pepego z Ramosem i stąd, stąd bramka sportingu autorstwa Dela Skuevasa po, po bardzo ładnej akcji zresztą. No i pod koniec Real atakował, ale, ale te ataki były bez ładu i składu. I, I chociaż sytuacje były i tam było dużo strzałów, nieprawdopodobne zamieszanie wielokrotnie pod bramką Juana Pablo, no nic z tego nie wynikło i, no i Mourinho traci, traci swój rekord 150 meczów ligowych bez porażki u siebie, a Real traci też taki niezły rekord kompletu zwycięstw przed własną publicznością w tym sezonie. Gdyby nie mecz Barcelony i interwencji Waldesa, to bym powiedział, że Juan Pablo to jest najlepszy bramkarz w Hiszpanii. Po tym meczu. Ale to może y, powiedz też, y, jakie są przyczyny tej porażki? Gdzie widzisz, y, gdzie, gdzie widzisz y, przyczyny? Czy w nastawieniu zawodników, czy może ty problemem była motywacja Mourinho, czy, czy jak oceniasz w ogóle postawę Mourinho przed meczem, w trakcie meczu i po meczu? Na pewno na pewno można Mourinho zarzucić złe nastawienie drużyny, bo tak jak powiedziałem, w ogóle nie, nie widać było motywacji po, po tej drużynie. Ja bym się spodziewał, że kiedy pięciu rezerwowych jest na boisku, a wiadomo, że Mourinho lubi się trzymać swojego stałego składu, więc ci rezerwowi nie mają dużo szans, że kiedy oni wejdą na boisko, to będą biegać dwa razy więcej, dwa razy szybciej niż, niż, niż pierwszy skład na ich miejscu by biegał. W ogóle tego nie było widać. Arbeloa na lewej stronie, no, w, w ataku on praktycznie jest kompletnie bezużyteczny, przynajmniej w, w tym meczu. W obronie. Też nie, nie nie zachwycał, i w sumie w pewnym sensie trudno się dziwić, że on, że on szedł akurat. Ale ale naprawdę i, i, i, motywacja tych zawodników, prób, próby jakiegoś wyjścia na, na pozycję, wsparcia dla zawodnika z piłką, tego zupełnie nie było. I potem te, te zmiany. Higuaina zmiana była dosyć oczywista i, i trzeba powiedzieć, że to była dobra zmiana. Higuain, mimo że nie grał przez trzy miesiące w piłkę, on wyglądał, <śmiech> właściwie wyglądał najlepiej z naszych, naszych napostników w tej chwili. no może, może benzema byłby trochę lepszy od go w obecnej formie. Ale, ale poza tym tak, uważam, że zmiana Granero nie była najlepsza, bo jednak on i przegląd pola, i technika, i, i strzał to są jego atuty i to by mogło się przydać w końcówce, ale to nie było tak naprawdę najważniejsze. Czy Kedira, czy, czy Granero, oni by tutaj meczu w pojedynkę nie rozstrzygnęli. No ale, ale wprowadzenie Pepego jako trzeciego, trzeciego obrońcy i gra trójką właśnie w obronie, przesunięcie Ramosa do przodu to zdecydowanie nie wypaliło, bo po pierwsze z Ramosa nie mieliśmy pożytku praktycznie w przodzie, zwłaszcza zwłaszcza do straty bramki, kiedy on tak trochę biega po prawym skrzydle, trochę wyżej niż zwykle, ale ani nie był obrońcą, ani pomocnikiem. No a Pepe no to on był jednym z głównych winowajców utraty gola przez nas, bo, bo, bo to była taka sytuacja, że De Las był przy, przy linii i ani Ramos, ani Pepe nie wiedzieli, kto ma, kto ma go tak naprawdę przykryć. Potem Pepe w końcu do niego ruszył, kiedy już było za późno i kiedy cała obrona w efekcie po prostu się rozsypała. Bardzo ładny zresztą ruch napastników e, Sportingu którzy wyciągnęli wszystkich obrońców elegancko. No i dla La Scuas miał naprawdę idealną pozycję, bardzo inteligentny strzał. E, także mm, i, i, i Mourinho na pewno na pewno swoje, swoje zawinił Od zawodników też można było dużo więcej wymagać. E, I... E, ja jestem strasznie zdenerwowany, że w taki sposób oddajemy ligę, bo, bo co innego gdybyśmy przegrali w tym natłoku tych ważnych trudnych wyjazdów na przykład tam do Walencji, do albo do Bilbao nawet, ale u siebie ze Sportingiem to trochę tak jak, nie wiem, jak, jak rycerz by się szykował na wojnę, przez dwa tygodnie by tam ostrzył miecz, polerował zbroję i opróg się przewrócił i się nadział na ten miecz po prostu zanim w ogóle akcja jakaś się zaczęła to on już, to on już skończył. <głosy> Być może, być może to jest dobra metafora tego, co się stało. Może jeszcze szybkie pytanie do Tomka, zanim my jeszcze trochę poważniej porozmawiamy o Realu. Czy uważasz, że jakby tym meczem Mourinho strzelił sobie w stopę i trochę, trochę lek w gruzach jego jakby mit? I czy, czy piłkarze teraz Realu nie będą już na, na, na tyle zmobilizowani, żeby podjąć walkę na innych frontach? Myślę, że nie do końca tak jednak będzie. Myślę, że Real ma jeszcze dużo do wygrania w tym sezonie. Mają jeszcze dwa puchary do wygrania, więc piłkarze nie powinni w tym momencie, ich motywacja nie powinna lec w gruzach. Jak pamiętamy rok temu, kiedy kiedyś stracili szansę na mistrzostwo, to rzeczywiście wtedy przegrywali mecz za meczem. Tyle, że wtedy Real odpadł wcześniej, zarówno z Ligi Mistrzów, jak i z Copa del Rey. Stąd są te braki motywacyjne. Ja spodziewałem się prędzej czy później, takiego meczu, jeśli chodzi o Real, ponieważ e, pamiętam, co działo się z Interem, w po poprzednim sezonie. E, co prawda, tam Inter miał ogromną przewagę w tabeli, ale właśnie kiedy faza Ligi Mistrzów e, wkraczała, e, kiedy, kiedy w, wkraczano fazę w fazę e, ćwierćfinałów, Inter zaczął tracić punkty również w lidze, również ze słabymi przeciwnikami wtedy. Mourinho, widać, ma problemy, by ustawić zespół do gry na dwóch, e, trzech frontach w drugiej części sezonu. Tak było rok temu z Interem, tak jest teraz yy, z Realem w tym momencie, w tym weekend akurat. No, no właśnie Cichonio, czy, czy twoim zdaniem Mourinho zrobił wszystko, żeby, żeby wygrać tą ligę? Czy, czy, czy uważasz, że jakby poświęcił trochę ligę na rzecz Ligi Mistrzów, która i tak nie jest pewna? Tak? To, nie jest, to, to nie jest powiedziane, że Real ma łatwą, łatwą drogę do finału i do zwycięstwa. Ale czy uważasz, że mógł zrobić więcej? Ja uważam, że mógł. O tym, o tym właśnie już powiedziałem, że co innego, co innego przegrać mistrzostwo w Walencji czy w a co innego u siebie z, ze Sportingiem. Było w tym sezonie parę meczów, w których traciliśmy punkty, nie wiem, z Majorku na, na początku, czy nawet ostatnio z Deportivo, po których e, e, oczywiście byłem rozczarowany, ale nie miałem, nie miałem żalu ani do niego, do, ani do drużyny, że widać było, że drużyna starała się, po prostu dała się je wszystko. Tutaj, tutaj ten, ten falstart w pierwszej połowie, to był po prostu moim zdaniem skandaliczny i i, i y, myślę, że, że zbyt łatwo to poszło, żeby Mourinho mógł y, zrobić więcej może nawet y, nie pod, pod tym względem, że wstawiać wszystkich najlepszych zawodników, których mógłby w tym, w, tym, w tym danym momencie, ale żeby ich po prostu zmotywować bardziej, żeby dać im do zrozumienia, że ten mecz ze Sportingiem, tak jak on właściwie mówił na konferencji prasowej przed meczem, jeżeli przegramy teraz, to przegramy ligę. Po postawie po, po zawodników nie było tego widać, kiedy oni wychodzili na boisko, że oni mają świadomość, że oni grają o, o ligę. Y, ja się zastanawiam, w ogóle teraz, teraz trochę w prasie i, i, i w środowiskach madryckich mam wrażenie, że, że jakoś jakoś łatwo się, się przyjmuje do wiadomości tą porażkę ze Sportingiem. Dużo się mówi o tym o tracie tego rekordu Mourinho, natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja jestem naprawdę wkurzony o to I, i to nie jest tak, że teraz jest Liga Mistrzów i nagle zapominamy, zapominamy o tym, że, że przegraliśmy ze Sportingiem. Być może, nie wiem jak to do końca jest, ale, ale Mourinho dużo bardzo mówi o... o... O tym, że on chce prawda, wygrać e, trzy, trzy ligi mistrzów z trzema różnymi e, drużynami e, i z różnych krajów, z różnych lig. I e, ja nie wiem, czy on po prostu, pracując na swoją legendę, trochę nie poświęcił tego sezonu e, ligowego w Hiszpanii. I, i no, jeżeli by tak było, to naprawdę, naprawdę byłby mocno wkurzony. Tak, Mourinho, Mourinho mówi jedno, czyli, że mecz ze Sportingiem Hichą jest niesamowicie ważny, że trzeba go wygrać i tak dalej, i tak dalej po czym odsuwa od składu podstawowych zawodników, liderów tego zespołu. Także nie, nie, nie tylko tam były, nie tylko zawodnicy pauzowali ze względu na kontuzję, no ale tak jak mu, mu, mówiłeś cichy wcześniej, na przykład Szabia Alonso dlatego, że, że Murinio oszczędzał go na ligę mistrzów. To znaczy, bo tutaj, tutaj, tutaj trzeba trzeba jakby wyjaśnić. On pauzował za, za kartki, także Szabi Alonso A, akurat Chabi. brak był tak. wyjaśniony. No, ale Pepe na przykład, no to Czyli tutaj jednak pewne podejście zawodników mogło też z tego wynikać, że, że jeśli, jeśli widzą, że trener koncentruje się e, aż tak na Lidze Mistrzów, e, na innych pucharach, oni również, e, stąd też ta, ta, ta postawa w pierwszej połowie, oni również mogli, e, mogli podobne podejście e, pokazać. No ja się, ja się właśnie trochę zgadzam, o tym właściwie mówimy i e, jeszcze jedno, czego mi brakło na boisku, to był lider, który by nie oglądając się na innych i na trenera, tak naprawdę poczuł, że, że potrzeba tutaj, no, że to, to nie może tak wyglądać, że musimy musimy ruszyć do przodu. I ja bardzo żałuję, no bo ja powtarzam to już od, od jakiegoś czasu, Kaka mógł być takim zawodnikiem dla nas. Kiedy on był na wojsku, na, na on był sam w stanie tą drużynę pociągnąć, no ale wiadomo, jaka jest sytuacja z Kaką. To jest zawodnik, który myślę zawiódł kibiców bardzo mocno swoją postawą yy, i przed poprzednim sezonem, kiedy pojechał yy, na, na Mundial, yy, kiedy poświęcił część, część zeszłego sezonu po to, żeby, żeby, żeby przygotować się do Mundialu, potem kiedy pojechał na urlop zamiast od razu zacząć się leczyć, także jego, jego postawa wobec, wobec Realu, który zapłacił za niego 65 milionów, jest tutaj mocno dyskusyjna, ale on mógłby być, gdyby wszystko poszło tak, jak dobrze, tak, tak jakbyśmy chcieli, on naprawdę mógłby być zawodnikiem, którego nam brakowało. Ronaldo moim zdaniem nie jest takim zawodnikiem. A ja bym trochę odwrócił może tą sytuację. Czy nie, czy nie jest tak, jeżeli przed meczem Mourinho jakby nałożył presję na zawodników mówiąc, że to jest mecz o wszystko to jest, znaczy nie, może nie mecz o wszystko, ale o podtrzymanie szans na ligę, jeżeli przegramy bądź stracimy punkty, zremisujemy to tracimy ligę tracimy szansę na, na mistrzostwo to czy jakby to nie przerosło trochę zawodników bo zauważmy, że Real akurat w tym składzie, który wyszedł nie, nie miał doświadczonych zawodników. To byli... Ci zawodnicy nie grają najwyższe trofea, klubowe. No bo można powiedzieć, że Ozil z Kadirą na Mistrzostwach Świata albo Carvalho czy Casillas. No ale reszta zespołu jest mniej doświadczona. Czy to może nie wpłynęło trochę odwrotnie? Skoro też nie ma lidera, no to nikt nie, niech nie miał jakby, niech nie potrafił pokazać, że tak, to walczymy o Liga. Może to, to, to przygniotło trochę zawodników. Nie, nie, nie macie takiego wrażenia może? Nie. Szczerze mówiąc... Nie, nie, nie przeciw sportowi. Chciałem trochę bronić Mourinho, ale widzę, że... Znaczy, to, to nie jest tak, że, że nagle Mourinho jakby tutaj, tutaj po prostu, nie wiem, wyrzucamy z, z pracy, prawda, I czy tam zwalamy na niego jakieś, jakieś, jakieś gromy, rzucamy. Eee, to, to, to, co on zawinił, to zawinił i tu nie ma po prostu co moim zdaniem, moim zdaniem ściemniać. Nie, nie wierzę, żeby mecz ze, u siebie ze Sportingiem przytłoczył takich zawodników jak Adebayor, Ozil czy Di Maria, którzy już przecież wygrywali na, nie wiem, w Santander wygrywali też bez Ronaldo i tam nie było dużo, dużo lepszego składu. Ale może... nie było tej presji jakby. Ale szczerze mówiąc, ja nie widziałem, żeby oni czuli jakąkolwiek presję, ja wręcz przeciwnie, bo ja, moim zdaniem to była jakaś dekompresja. Okej, okay, nie udało mi się, próbowałem, próbowałem, no nie może mieć do siebie pretensje, nie do mnie. Nie no, tacy zawodnicy nie, nie mogą bać się takiego zespołu jak Hijo. Ja zgadzam się też tak zdecydowanie. Cichy. Ja się też z wami zgadzam. Ale... No to świetnie, że to ustaliliśmy. Tak, ustaliliśmy to, ale to przejdźmy może do realnych problemów Realu czy, czy największym problemem Realu nie jest atak, y, pod nieobecność Benzemy, Ronaldo, y, tam nie ma kto, no Bajor, chyba się nie sprawdza. Chyba ten transfer jednak nie wypalił po pierwszych dwóch meczach obiecujących, czy trzech. Y, no w tym meczu miał chyba cztery czy pięć sytuacji, po których w normalnych warunkach, w normalnej formie chyba by strzelił gola, y, dość powiedzieć, że w 92 minucie. Do czasu gry, już w zależności się czasu gry, miał sytuację sam na sami i trafił w bramkarza, e, jakby tak od niechcenia w ogóle strzelił. Tak więc e, może się skupmy na tym. No, Higuain wraca, co może cieszyć fanów Realu, no ale kontuzje są kontuzjami. Ronaldo ciągle się leczy, Benzema się leczy. Czy to nie jest największy problem Realu? Czy ta niemożność konstruowania akcji? Samozil jednak jest jeszcze jest chyba trochę za słabym zawodnikiem i też nie jest tego typu zawodnikiem, który by rozstrzygał mecze. Ozil, Ozy nie, nie jest tym liderem na pewno. Ozil gra dobrze, kiedy zespół gra dobrze. Natomiast kiedy zespołowi nie idzie, przynajmniej z tego co ja obserwuję Real w tym sezonie, Ozil również znika. Jeśli chodzi o Adabajora i Guaina, oni promowali bramkarza Sportingu w tym meczu. Idealnie trafiali w niego. I cóż, no ich nieskuteczność spowodowała to, że, że Real przegrał to spotkanie. Ja się do końca nie zgadzam z, co do Ozil'a, bo on w paru meczach w których drużyna grała kiepsko, to jego akcje przesądzały, zwłaszcza z to były trzy mecze z Sevilą tak naprawdę, jeden ligowy i dwa pucharowe, w których jego akcje jakby de decydowały o tym, że, że awansowaliśmy dalej albo zdobywaliśmy trzy punkty. Ale rzeczywiście uważa, że to jest taki charyzmatyczny lider, że on jest w stanie taki zespół jak Real, powiem takich indywidualności pociągnąć do przodu. Ja tego, ja tego nie widzę, on jest bardziej w drugim szeregu, on oczywiście ma, ma swoje umiejętności, ma miejsce w składzie Często, często prześsąd o wyniku, ale jednak to, to, to nie jest zawodnik, który pociągnie za sobą resztę. Znaczy, ja myślę, że pomiędzy, pomiędzy zawodnikiem drugiego szeregu a liderem charyzmatycznym całej drużyny jest jakby jest, jest jakiś środek. Ja myślę, że on w tym środku się znajduje. Y <śmiech> Zdarzają mu się ciche dni i, i ciągle, tak jak mówiłem, nie ma lidera, który by w trudnym momencie tę drużynę pociągnął, i on często, zwłaszcza na początku sezonu, on oczywiście nie był takim zawodnikiem. Potem wydawało się, że już rośnie w, w siłę, rośnie w pewność i, i zaczyna być coraz ważniejszy, ważniejszy dla tej drużyny. No teraz trafił się gorszy mecz, on jeszcze na pewno nie jest liderem, być może, być może będzie, ale w paru przynajmniej meczach w tym sezonie już był w stanie właśnie, właśnie zainicjować, zainicjować jakiś zryw. Także Trochę, trochę, trochę jest prawdy w tym, co mówisz, ale też nie do końca się, się zgadzam. Yy, co do ataku, bo o tym, o tym, o tym, o tym mówimy. Yy, yy, sy sytuacja jest o tyle ciężka, że teraz przed nami mnóstwo ważnych meczów. I, yy, a De Bajor, yy, ja bym jego nie winił za bardzo, że nie strzelił. Znaczy... To jest jego wina, te sytuacje, których nie wykorzystał. Ale yy, musimy oczywiście mieć perspektywę odpowiednią do tego. Yy, sam na sam z bramkarzem, 92 minuta, obrońca na plecach. Tak, tylko ja ciągle nie uważam, że to, był, że to jest transfer nieudany, że gdybyśmy ściągnęli no, zamiast niego, no nie wiem kogo, nie wiem, tam Llorente na przykład, że, że Llorente akurat by tę sytuację strzelał. Być może by strzelał, być może nie. Ale trzeba zauważyć, że Mourinho nie pomaga w pewnym sensie swoim napastnikom. I nasza gra opiera się na tym, co zawodnicy w ataku wypracują, na zrozumieniu, które wypracują w trakcie gry. Z Benzemą było tak samo. On miał bardzo trudny początek, bo i zaczął grać dopiero w momencie, kiedy już, już dostał, dostawał te minuty, kiedy po prostu grał. On, on z, z tego jego dobra gra się wzięła. A Debajor no, mało grał w tym sezonie yy, stosunkowo i on miał dobre wejście. Potem być może, nie wiem, być może to, że jednak usiadł na ławce jakiś miał na niego wpływ. Moim zdaniem brakuje mu przede wszystkim pewności. I to też widać właśnie po tych sytuacjach, o których John mówiłeś. Że on w, do, do, do, dobrze, dobrze się zachowuje, póki nie trzeba po prostu oddać ostatniego strzału przed bramkarzem. I ten jego właśnie je, jakby język ciała, w momencie, w momencie strzału on jakby się blokował. To, to on oddaje tą piłkę praktycznie bramkarzowi. I to, to, okay, to jest jego ale e, chciałem powiedzieć, że w tym sezonie nie było jeszcze, jeszcze sytuacji chyba, w której byśmy mieli dwóch napastników e, w formie w jednym czasie, bo albo był Higuain, który strzelał gole, po, po, jego, kontuzji Benzema, bo, po jego kontuzji nie było w ogóle nikogo, <śmiech> bo Benzema w ogóle nie grał e, praktycznie, potem Benzema zaczął strzelać, Adebayor przestał, no i teraz mamy Adebayora, który jeszcze nie zaczął strzelać i Higuaina, który dzięki Bogu wraca do drużyny i on będzie, będzie w stanie, myślę, to, to, to nam, to nam pomóc bardzo. Ale ja nie rozumiem, jak to sobie wyobrażasz, że wszyscy zawodnicy mają naraz raz grać, no zawsze jeden będzie grał, jeden będzie siedział na ławce, taki zespół potrzebuje kogoś, kto wejdzie nawet na te 15-20 minut i zrobi swoje, no to nie wiem, to -Bajor powinien być takim zawodnikiem, jeśli on teraz ze względu na kontuzję Benzemu otrzymuje swoją szansę, to po to ma tą szansę, żeby ją wykorzystał, tak, to kompletnie nie rozumiem, po co Realowi Ade Bajor. Chyba, że to ma być ten pierwszy napastnik docelowy, ale sądzę, że to jednak nie ten rozmiar kapelusza. No właśnie o to chciałem samo zapytać. Po to został ściągnięty Adebayor i on o tym wiedział, że on będzie siedział na ławce, że tutaj nie ma opcji, że on wchodzi do pierwszego składu. Poza tym on nie grał przez cały sezon jakby w Manchester City, więc on nie był przygotowany do tego tak naprawdę. Ale no po to żeby został osiągnięty, żeby właśnie wejść na te 20,5 godziny, czasem zastąpić właśnie w jakimś meczu bucharowym nieważnym Benzemech i Ronaldo, ktokolwiek by był zdrowy i jest podstawowym zawodnikiem. Eee, no a okazuje się, że po prostu Adebayor jest bez formy, no to po prostu ja nie mówię, że to jest zły transfer, w, że zły zawodnik jest, tylko że jest bez formy. Mourinho na to też nie ma jakby wpływu, bo on nie może zrezygnować jakby z Benzemy, nie może dwóch wystawić. No, to jak dwóch wystawia, to to, nie, on, to to nie działa. Tak naprawdę działa, bo już grali ostatni, w ostatnich meczach we dwóch i to wyglądało całkiem nieźle, dla Benzemy przede wszystkim. Ale to znaczy, okej, okay, ja, się, ja się w jakimś stopniu zgadzam z wami, tylko po prostu dla mnie jest, to, o to mi właściwie chodziło, dla mnie jest podejrzane, że jest jakaś, nie wiem, być może się doszukuję za bardzo, ale wydaje mi się, że jest jakaś prawidłowość w tym, że nie jesteśmy w stanie utrzymać jakby dwóch napastników zdolnych strzelać gole w, w jednym czasie. Nie, nie wiem, być, być może to sytuacja w nie to powoduje. A... Trudno też utrzymać dwóch napastników w dobrej formie, kiedy gra się jednym napastnikiem. To była odpowiedź Cichania. Tak więc Real przegrywa u siebie 0-1. Mourinho skończył dziewięcioletnią serię meczów ligowych bez porażki u siebie, co może cieszyć wszystkich innych fanów oprócz Realu. No i Barcelona stanęła przed wyzwaniem podwyższenia swojego prowadzenia w tabeli do 8 punktów. Czekał nas ciężki mecz w real Barcelona mocno osłabiona, bez Pujola, bidala szawiego Pedro... Maxwella też, trzeba to przyznać. <gordiola> Guardiola wystawił skład, chyba znając wynik Realu i jakby grając trochę na remis, może tak, może nie na remis, ale że z, w perspektywie, że remis też jest dobry. No i wystawił młodych zawodników, takich jak Tiago i Affelay w pierwszym składzie. No i chciałem cię spytać, Tomek, jakie wrażenie na tobie zrobił Tiago w tym meczu? Niesamowicie pozytywne wrażenie zrobił na mnie Tiago. No. Może oczywiście po jednym spotkaniu po jednym spotkaniu, za wcześnie mówić takie rzeczy, ale tak naprawdę nie, nie wiem czy jest sens walczyć o Fabregasa za bardzo w wakacje, jeśli mamy takiego zawodnika, który zostanie włączony do pierwszego składu na samym sezonie już jako stały zawodnik tego pierwszego składu. Oczywiście Tiago widzieliśmy też w spotkaniach Copa del Rey, wcześniej tak, tak. przedsezonowych ale to jednak zupełnie inny ciężar gatunkowy tych spotkań. Dokładnie. Tutaj Real na wyjeździe, trzecia siła Ligi Hiszpańskiej, ważne spotkanie, Tiago wychodzi i po prostu rzuca, rzuca piłki na centymetry do zawodników. Zarówno dalekie przerzuty na skrzydła, zarówno krótka piłka, odbiór w obronie, pójście do ofensywy. No, fantastyczny występ. Może, może miał przestoje, lekkie przystoje Czasami, no ale jest to, to 19-letni zawodnik, więc nie oczekujmy, że on przez 90 minut będzie grał z takim samym natężeniem. Ale jak dla mnie, no w tym momencie... Transfer środkowego pomocnika to będzie transfer Tiago do pierwszego zespołu. No, z tego co wiemy, to jakby Guardiola już się opowiedział za tym, żeby Tiago został włączony do, do, do, do tak tak, wakacji. On na tak. to zapewnione podobno. Tak. co automatycznie przedłuża jego umowę, tak więc nie, możemy, nie musimy się martwić. Ale moim zdaniem, właśnie ten mecz chyba utwierdził Guardiola, jeżeli jeszcze nie był pewien, w przekonaniu, że nie ma sensu ściągać Fabregasa, Że Tiago że Tiago jest zbyt dobrym zawodnikiem i zbyt perspektywicznym, żeby zajmować mu miejsce. Naprawdę ja byłem pod wrażeniem, każde dotknięcie jego piłki, dość powiedzieć, że on zagrał na pozycji Xaviego, czyli na najważniejszej pozycji w Barcelonie w sumie, to jest rozgrywający kreator gry. Ma 19 lat, wymienił 136 podam w całym meczu, 123 były celne. No, chciałem zobaczyć innego 19-latka, który tyle razy dotknął piłkę na tak wysokim poziomie a Villarreal przecież postawił trudne warunki z pressingiem na całym bardzo intensywny pressing, od początku był meczu. Tak więc jestem niesamowicie zadowolony z tego występu. No a trzeba powiedzieć też o dwóch jakby cichych bohaterach, może jeden jest mniej cichy, bo Waldes no szalał w bramce. Dwa razy powstrzymał Rossiego, raz Kazorle, interwencja, nie wiem, kolejki na pewno. Co powiesz o występie Valdesa i od razu jakbyś mógł się odnieść do Mascherano, który moim zdaniem Gdyby nie Waldes, to by był graczem meczu. Jeśli chodzi o Waldesa, no niesamowite interwencje na Rosji. Natomiast mi najbardziej się podobała ta interwencja po strzałach Kazorli. Tak, tak. jeśli, jeśli dokładnie zobaczycie powtórkę, po prostu Waldes wyczuł, gdzie Kazorla będzie strzelał. No, zrobił ruch w lewą stronę jeszcze zanim samli w ogóle oddał strzał, więc to fantastyczna intuicja bramkarska, fantastyczne wyczucie pozwoliło mu, od, pozwoliło mu odbić tą piłkę. Jeśli chodzi o Maszcze, no po prostu świetne spotkanie, tego oczekujemy od niego. Ta pomoc była bardzo dziwnie zestawiona, czyli Thiago, Mascherano, to od pierwszych minut. I bardzo dobrze, że Mascherano uniósł, uniósł ten mecz i no też grał rewelacyjnie. Tak. Jeszcze może słówko o Guardioli, bo jednak trzeba powiedzieć, że dosyć odważnie zagrał, posadził Messi'ego na ławce. Messi wszedł dopiero w 60. minucie, czy w 53., chyba jakieś tak. Odważnie o tyle mówię, bo cicho już tutaj się śmieje, że no, graliśmy z Villarrealem, Remis by, by nam, byśmy byli zadowoleni, ale no, była niesamowita okazja, żeby wyjść na te właśnie 8 punktów. Dzięki golowi y, Pikego Pique, y, udało nam się to osiągnąć, ale y, nie każdy trener by się odważył na postawienie na Tiago Afelaya i posadzenie na ławce najlepszego zawodnika swojego. tak więc It shows that chciałem dodać, że dla mnie, tak jak już trochę to uprzedziłeś, to nie jest jakiś akt wielkiej odwagi, bo, bo, bo, miał, bo, bo Guardiola miał 8 punktów przewagi w tym momencie w razie porażki, to było 5, tak jak było wcześniej, no a jednak w perspektywie miał mecz w Lidze Mistrzów, co do którego się wszyscy zgadają, także Kibice Barcelona, że to będzie ten kluczowy mecz, który musi rozstrzygnąć tę rywalizację na Camp nou. Tym bardziej, że obronę zestawił dosyć normalnie, więc w tyle wiele nie ryzykował, tak, tak więc tak naprawdę ja myślę, że on, że on bardzo był szczęśliwy, że może Messi jego, Messi jego nie wystawi w pierwszym składzie i myślę, że wielu na jego miejscu by to zrobiło, żeby móc oszczędzić go. Nie wiem, czy Messi był szczęśliwy. Nie wiem, czy Messi był szczęśliwy No i, i chciałem zauważyć też, że m, niezależnie od tego, jak, jak dobrze Barcelona zagrała w obronie powiedzmy, chociaż oczywiście Villarreal swoje, swoje sytuacje miał, brawa dla Valdesa faktycznie, to on, on, on jakby po, po, po, powstrzymał ten, ten, ten, ten mecz, po prostu po, powstrzymał porażkę w tych pierwszych minutach. Ehm, no ale, ale Barcelona też nie była w stanie strzelić gola, póki Messi'ego nie było na boisku. Może on nie miał bezpośredniego udziału w, w, przy tej bramce, ale dla mnie to też jest znamienne, że kiedy nie ma Messi'ego, to Barcelona nie o, to ciekawe. ciekawe. Naprawdę ciekawe. Barcelona dzięki zwycięstwu nad Vieral ma 8 punktów przewagi. No i pytanie do was, czy to już oznacza, że Liga jest rozstrzygnięta? Powiedzmy też, że 8 koleg do końca zostało. Real ma ciężkie wyjazdy do Vieral, Bilbao za tydzień, Sevilla, Walencja. No, Barcelona ma tylko jeszcze z nami u siebie, czyli z Grand Derby za dwa tygodnie. A Barcelona oprócz meczu z Realem Espanyol u siebie. Reszta to są zespoły z doła tabeli. Czy, czy uważacie, że to 8 punktów to jest... No to już jest koniec ligi. To już jest koniec ligi, tylko oczywiście nasi zawodnicy, zawodnicy barcy, nie mogą tak pomyśleć. Natomiast według mnie sprawa mistrzowskiego tytułu jest jednak rozstrzygnięta i bardzo dobrze, że, że udało się prawie praktycznie rozstrzygnąć tę sprawę wcześniej, ponieważ teraz nas bardzo intensywny okres, liczę także, że w Lidze Mistrzów zagramy jeszcze co najmniej cztery spotkania, jeśli nie więcej. Więc potrzeba będzie jednak dużo rotacji. Każdego zawodnika trzeba będzie wstawić w niektórych spotkaniach i liczę, że, że, że kiedy nie będziemy przymuszeni, by każdy mecz ligowy wygrywać, że tacy zawodnicy jak Bojan, Kate, Tiago, czy Afelaj będą mogli pograć w Lidze trochę dłużej. A ja twoim zdaniem ci, konia? No ja się, ja się zgadzam. Myślę, że tu nie ma, nie ma większej kontrowersji. Parę spraw. Po pierwsze, nikt nigdy jeszcze nie odrobił wizy hiszpańskiej 8-punktowej straty, mając do końca 8 meczów. Po drugie, po drugie no nie widać było, z kim Barcelona miałoby te punkty tracić. Co prawda, oni stracili poza meczem z Cywilą wszystkie swoje punkty z, ze słabeuszami jednak, ale, no ale ja bym nie miał wielkich nadziei. Zresztą pisałem przed tym meczem i mówiłem przed tym meczem z Realem, że to jest moim zdaniem ostatni dzwonek dla Realu, żeby zacząć odrabiać Punkty i żeby Barcelonę nacisnąć, żeby oni faktycznie, być może wtedy jakoś pod wpływem tej presji jakoś się potknęli. W tym momencie, w tym momencie uważam, że, że Liga jest rozstrzygnięta i, i tak jak Tomek powiedział, że Barcelona teraz w tym trudnym okresie będzie mogła sobie pozwolić na rotację, Real tak samo i w jakimś sensie, jakoś tak naokoło, to jest na rękę trochę Mourinho, że teraz jeżeli na przykład w Bilbao on nie wystawi najlepszego składu, że będzie oszczędzał jakichś zawodników i stracimy tam punkty przed, przed rewanżem z Tottenhamem, nikt nie będzie miał większych pretensji do niego, nie będzie, nie będzie jakby takiego zamieszania, to zamieszanie jest w tej chwili ile w ogóle jest, ja go, ja go aż tak bardzo też nie widzę teraz przy okazji tego meczu ze Sportingiem, także ja żałuję tylko, że mm, liczyłem na to, że ten kwiecień i, i początek maja to będzie taka bomba po prostu, która rozsadzi futbolowy świat, bo te, te trzy, trzy, trzy, trzy rozgrywki by się zdecydowały w tych trzech, y, trzech tygodniach, prawda? Czyli mistrzostwo, y, puchar króla i puchar y, mistrzów przynajmniej dla Real'u i Barcelony, w tych czterech Grand Derby, na które wszyscy tak naprawdę liczymy. Tymczasem te pierwsze Grand Derby będą właściwie już tylko prestiżowe. One oczywiście będą mieć swój ciężar i swoje, swoje napięcie, ale to już, nie będzie, to już nie będzie takiego po prostu... To już nie będzie takiego, takiej bomby, moim zdaniem. Ja się trochę nie zgadzam z tymi pierwszymi Grand Derby, czyli te, te pierwsze jest za dwa tygodnie. Uważam, że to zależy od Mourinho. Jeżeli on post postanowi, że chce wygrać puchar i odpuści ten ligowy mecz, w co, co nie wierzę w ogóle, że można odpuścić taki mecz z Barceloną u siebie, grając przed własną publicznością. No ale jednak 8 punktów przewagi, jeżeli tak to się utrzyma do meczu na Santiago Bernabeu, no to Mourinho stanie przed trudnym wyzwaniem, czy, czy jednak dać odpocząć trochę zawodnikom, którzy i tak są zmęczeni i postawić wszystko na wygranie Pucharu Króla. Czy, czy grać do końca o Ligę i o, o Puchar Króla i jeszcze Ligę Mistrzów. Jeżeli Mourinho postawi na, na najmocniejszy skład, Barcelona na pewno wyjdzie najmocniejszym składem, to jeżeli nie będzie kontuzji, Guardiola na pewno nie odpuści tego meczu. Tak, i tutaj ten problem Mourinho, jeśli już Cichonio mówił, że są problemy ze rezerwowymi, że to ponownicy jaka te Bajor czy Camero nawet z Chicholni nie, nie, nie potrafił się dobrze zaprezentować, Murinio będzie miał problem. Jeśli będzie chciał rotować składem, to wcale to nie, nie oznacza, że Real będzie osiągał dobre wyniki. No właśnie o tym mówię, że te Grand Derby w głównej mierze zależał tylko od Murinio, czy będą miały ten sam ciężar i ten, nie wiem, tą spektakularność. Bo jeżeli Murinio wyjdzie od razu z nastawieniem, my gramy trochę rezerwowym składem no to jakby zajdzie ciśnienie ze wszystkich, tak? To nie to Z następnego dnia chyba bym musiał pakować walizki już. Nie? No właśnie, to też to, to jest ciekawe. Jestem, jestem bardzo ciekawy, jak to za dwa tygodnie, jak Mourinho ustawi skład. No ale to, to się... bardzo chyba, że już, tak. że już ciśnienie na jakikolwiek puchar w Madrycie jest tak wielkie, że są w stanie odpuścić ground derby w lidze, dlatego, żeby, żeby mieć jakieś większe procent czy dwa większe szanse w kolejnych spotkaniach. A to by było ciekawe i bardzo ryzykowne, ale ciekawe. No, ja się zgadzam, że to od Mourinho zależy, jak, jak, te, jak te Grand Derby będą wyglądać pierwsze. I o tyle trochę, trochę się, się, znaczy boję, no boję się, wol, wolę, żebyśmy to wygrali, ale po prostu uważam, że Mourinho stać na to, żeby faktycznie troszkę może odpuścić. Oczywiście, żeby to było jasne, nie mówimy o, o tym, że on wystawi trzech rezerwowych, prawda, że zagra Granero i, i, Adebayor, i Adebayor, jeżeli Higuain czy Benzema będą, będą w, w pełni formy. Natomiast myślę, że bardzo możliwe, że na przykład nie wiem, no może Ronaldo, jeżeli będzie w pełni sił, to nie, ale, ale że napastnika jednego będzie w stanie oszczędzić albo, albo nie wiem, Marcelo czy kogoś tam. W każdym razie e, boję się, że on, że on trochę podejdzie do tego, tak jak do tego meczu ze Sportingiem, e, że on po prostu, jego interesują tak naprawdę chwili Liga Mistrzów i Puchar i, Puchar, i Puchar Mistrzów. On nigdy nie był, e, nie był, nigdy nie był jakby, nie, nie, nie, nie, nie czuł razem z kibicami, prawda, tego... E, no nie wiem, nie wiem jak to określić. Chodzi o to, że wiadomo, że dla madridista to każde Grand Derby to jest absolutnie najważniejszy mecz. Mourinho presji kibiców się nigdy nie poddawał, ani presji klubu tak naprawdę, więc, więc trochę trochę nie wiem jak to będzie. Ciekawe jest to, że Real wypuścił teraz filmik, z zawodnicy i kibice i Mourinho wypowiadają się w nim, żeby kibice przyszli na mecz i dopingowali dopingowali z Tottenhamem najbliższy mecz we wtorek i żeby dopingowali bardziej, że, żeby ponieść ich do zwycięstwa. No ja myślę, że takimi filmikami się nie zdobywa kibiców, tylko rzetelną pracą i grą. Jeżeli, jakby, jeżeli kibice widzą, że mają co dopingować, to dopinguję, jeżeli nie, no to żadne filmik ich nie zachęci. No ale jeżeli, nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć? Tak, tak, chcę coś powiedzieć, bo to, to nie jest tak, po, znaczy tak, po pierwsze, nie przegraliśmy, wygraliśmy wszystkie mecze u siebie do tej pory, więc to nie jest tak, że, że że jedna wpadka i kibiców w ogóle już um, jaki, jakiś, wiesz, jakiś, jakiś tu... To co ten filmik? Filmik był już, już przed meczem z o ile się nie mylę. To po prostu dlatego, że kibice nie dopingują tak jakby, tak jakby drużyna tego potrzebowała. ale To nie jest tak, że, że kibicom się należy dobra gra, a jeżeli drużyna nie gra dobrze, to oni mogą sobie... Kibice są po to, żeby pomagać drużynie, kiedy, kiedy nie idzie. No. Tak, ale jak widzą, że kibice mają jakby swój ogląd rzeczywistości i mają jakby swój obraz drużyny, jakby chciała grać. Jeżeli im się to nie podoba, no to wyrażają to poprzez niekibicowanie, niedodawanie nie, nie otuchy zawodnikom. I być może, no wszyscy zakładaliśmy przed sezonem, że Mourinho ma swój styl i to nie jest styl, który by się porwał kibiców tak naprawdę. Więc nie dziwię się, że, że kibice nie, nie, nie stoją tak, jakby chciał to absolutnie, nie, nie chciałem żebyśmy jakby, bo to jest dłuższa dyskusja tak naprawdę, ale to absolutnie nie jest sprawa tego, że Mourinho przegrał jeden mecz i teraz kibice go mu kibicują. Chodzi o ki, kibi, ki, ale kibice uwielbiają Mourinho i śpiewają transparenty za jego poparciem, śpiewają na jego cześć. Problem z tym jest taki, że po prostu w Madrycie nie ma, nie ma publiczności takiej jak w Anglii, jak, która by mogła bardziej pomagać drużynie, ale to nie jest kwestia Mourinho moim zdaniem. To przejdźmy teraz do no, w, wtorkowych i środowych meczów Ligi Mistrzów. E, finały. Real podejmuje Tottenham we wtorek, a Barcelona podejmuje w, we środę Szachter-Doniesk. No i szybkie pytanie, plusy i minusy e, Tottenhamu. E, kto zagra, w, a kto nie zagra w e, Realu? Czy możemy się spodziewać, że zagra Cristiano Ronaldo, Marcelo? Czy jednak to jest za duże ryzyko i, i usiądą na ławce, bądź też na trybunach? I krótko jakbyśmy opisać sytuację po prostu kadrową. Sytuacja kadrowa jest bardzo niewesoła, bo trzech naszych głównych zawodników odpowiedziających za atak, co już mówiłem zresztą, w tej chwili jest co najmniej wątpliwych. Benzema. Wygląda na to, że nie zagra na pewno, bo musi po prostu się, trzy tygodnie odczekać, aż, aż ta kontuzja mięśnia się zagoi. Co do Ronaldo i Marcelo, wygląda na to, wszystko wskazuje na to, że nie powinni zagrać, że ich kontuzje nie są, nie są jeszcze wyleczone, ale też pojawiają się głosy dosyć mocne, że jednak obaj zagrają. Mourinho już, już przed konferencją ze Sportingiem nie wykluczył, że że, Mourinho, że, że Ronaldo zagra z Tottenhamem, zaznaczając, że to będzie ryzyko i ze strony trenera i ze strony zawodnika. Ja mam swoje wątpliwości odnośnie tego ryzyka, bo już, już widzieliśmy jak to się skończyło przeciwko Atletico. Efekt był taki, że wygraliśmy z Atletico po bramkach, przy których Ronaldo nie miał wielkiego udziału, a, a, a, a, a potem zszedł z kontuzją, więc bardzo bym nie chciał, żeby to tak, tak wyglądało też tym razem. Więc Prawdopodobnie Ronaldo i Marcelo zagrają co byłoby dobrym, dobrym oczywiście dla nas sygnałem, jeżeli byliby w pełni formy, bo jeżeli nie będą to po prostu nam się bardzo nie przydadzą. Jeśli chodzi o pozostałą sytuację w pozostałych formacjach no to wiadomo, że wróci Xabi Alonso, co będzie bardzo dobrym wiadomością, wróci Pepe. Czyli zagramy w obronie Pepe Carvalho po lewej Marcelo, po prawej Ramos. Potem Szabi Alonso, ja myślę, że Kedira obok niego, bo Kedira jest ulubieńcem Mourinho. Ronaldo, Ozil w środku, Di Maria i Adebayor na szpicy, bo Higuain, mimo że zaprezentował się dobrze, to, to jeszcze nie jest w pełni, w, pełni, w pełni gotów, ale chciałem go zobaczyć na boisku tak szybko, jak tylko będzie możliwe. Także, o, o, o. <laughs> także mam nadzieję, że tam krótko po przerwie się pojawi. No i tak nas... Przyszę, Adebayor mu to umożliwi chyba. A nawet mógłby, mógłby za Di Maria wejść e, Higuain, tak jak, tak jak to teraz było. E, zobaczymy też jak Adebayor zagra przeciw Anglikom, e, zobaczymy czy, czy, czy jego gra jakoś jakoś, jakoś, jakoś będzie się różnić, no bo wiadomo, że, że, że, że ci obrońcy będą chętnie się angażować w tą walkę fizyczną, być może sędzia też będzie mniej gwizdał tych falu Adebayora moim zdaniem jest trochę, trochę krzywdzony w, w lidze hiszpańskiej. To teraz jakbyś mógł powiedzieć o plusach, minusach to ten hamu, gdzie widzisz słabe punkty, gdzie widzisz mocne punkty i gdzie Real może właśnie wykorzystać te słabe punkty, a gdzie powinien uważać. Jeśli chodzi o słabe i mocne punkty, to w obu przypadkach moim zdaniem to są boki obrony, czyli... Cierluka bo Hatton ostatnio w ogóle został kontuzjowany i nie zagra do końca sezonu, więc Cierluka po prawej stronie w Tottenhamie i Aso to po lewej stronie to nie są po prostu obrońcy, których mi się specjalnie bał, zwłaszcza jeżeli tam Di Maria będzie miał swój dzień albo Ronaldo będzie w pełni formy, spokojnie są w stanie sobie z nimi poradzić. Nie wiadomo, czy zagra Galas, bo Tottenham ma ogromne tam problemy z, ze środkowymi pomocnikami. Możliwe, że wyjdzie Dawson i Basong, więc ja bym sobie osobiście życzył w jakimś w jakim stopniu takiego zestawienia obrony. Myślę, że obrona generalnie nie jest najmocniejszą stroną Tottenhamu. To są silni yy, yy, yy, obrońcy, to, Dawsona zresztą ja, ja, ja sobie dosyć cenię, ale nie są zbytnio zwrotni i myślę, że yy, jeżeli, jeżeli, jeżeli, tam, jeżeli tam Ozil, Di Maria i, yy, i Ronaldo będą będzie im się chciało biegać, wystarczy, dużo to powinni być w stanie rozmontować Tottenham. Yy, z drugiej strony tak samo. Nasze, nasze boki obrony to może być problem. Bale, wiadomo jaki jest Szybki, jaki jest dynamiczny, wi wiadomo co potrafi. E, Także troszkę dla Ramosa już jest zamówiona. Nie przesadzam z tym, ale, ale bardzo możliwe, że dostanie na przykład żółtą kartkę, która go wykluczy z rewanżu. W każdym razie, no Marcelo, jeżeli będzie się zapuszczał do przodu, to, to, to, to Lenon też tam jest w stanie swoją szybkością trochę miejsca wykorzystać. Więc myślę, że tutaj będzie, będzie się rozstrzygać ta walka. E, ale chciałem powiedzieć, że spodziewam się w miarę, w miarę zamkniętego, że tak powiem, pojedynku. Czy nie sądzę, żeby tutaj ktoś się rzucał do ataków. Na pewno będą swoje szanse mieli jedni i drudzy, ale ponieważ obie drużyny najlepiej czują się w kontrataku tak naprawdę, to ja myślę, że, że, że tutaj będą uważać jedni i drudzy, Mourinho już zapowiada, że 0-0 to by był dobry rezultat, więc <głos> więc, więc tym bardziej, że, że Real się jednak w, w obronie czuje trochę lepiej niż w ataku i, i kiedy kiedy może może czekać czyhać na kontry, więc myślę, że 0-0 że to jest dość prawdopodobny rezultat w tym przypadku. I jeszcze jedna sprawa, tylko chciałem zauważyć, że pewnie zagra crouch i to też może być problem dla środkowych obrońców naszych, bo o ile cieszę się, że Carvalho i Pepe tam będą, żeby asekurować boki to oni zawsze mają problemy jednak z wysokimi napastnikami i szczerze mówiąc, zdziwiłbym się, gdyby, gdyby gdybyśmy w pełnym składzie obrony mogli jechać na rewanż, gdyby nikt nie dostał żółtej kartki, a zagrożeni zawieszeniem są praktycznie wszyscy. Powiedzmy też, że w pomocy w Tottenhamie grają bardzo zawodnicy, sytuacje jak Modry czy Wasz był zawodnik, Rafael Van der Waard, który wspomina z rozrzewnieniem czasy w gry w Realu Madryt. Tak więc, czy spodziewasz się jakiegoś miłego przywitania dla, dla Van der tak, tak. On się zresztą ostatnio jeszcze raz opowiedział ciepło o, o swoim pobycie w Madrycie. On już wcześniej był Rubińcem Kibiców, zanim, zanim odszedł, także spodziewam się, że to będzie miło przyjęty. Natomiast nie spodziewam się Modricza razem z Wanderwartem na boisku. Myślę, że to ten ham wyjdzie dwoma defensywnymi pomocnikami, tak jak to było na przykład z pierwszym meczu z Milanem. Modric albo Wanderwart mogą zagrać na skrzydłach, bo Lan jeszcze nie jest taki do. do wypo, wy, wy, nie zrobi. No to tyle na razie o, o meczu Tottenhamu z Realem. Zaraz do niego wrócimy, żeby powiedzieć o wyniku, jaki obstawiamy. A przejdźmy teraz do środowego meczu. Barcelona podejmuje szachter Doniecki. Jest to bardzo ważny mecz, bo Szachter nie przegrał u siebie na swoim stadionie od niepamiętnych czasów. Chyba 60 meczów bez porażki zanotował, jeżeli ta statystyka już nie wzrosła od czasu, kiedy sprawdzałem. Ale gra na wyjeździe, gra na kampną. No i Tomek, czy uważasz, że ten mecz rozstrzygn powinien rozstrzygnąć mecz, Czy Guardiola ma pójść na całość, czy jednak trochę zachować siły na, na, na drugi mecz? No, ja uważam, że powinniśmy rozstrzygnąć ten mecz, jeżeli się da, jeżeli, jeżeli by się dało, no na kampną, bo podróż do Doniecka to, to nie jest miła perspektywa. Oczywiście, muszę się tutaj z Tobą e, zgodzić. Zresztą no, na co mamy zachowywać się do mecz, następnego meczu, trochę czasu minie? Myślę, że powinniśmy przycisnąć od początku spotkania, tłamsić e, przeciwnika, odebrać im wszelkie atuty, no i Nie. zwyciężyć. E, jeśli zwyciężymy dwoma bramkami, będę praktycznie pewny awansu. Ale jeśli, jeśli wynik będzie oscylował wokół 1-0, 2-1 czy, czy remisu, wtedy ciężko, czeka nas bardzo ciężka podróż mm. do Doniecka. No zresztą w sobotę graliśmy takim składem, jaki graliśmy, czyli teraz wrócą Xavi, Pedro zagra, ma wróci Pedro, zagra od pierwszych minut Messi, tak. także myślę, że to, to zawodnicy będą wypoczęci i, i będą w stanie od początku narzucić swój styl gry. Szachtarowi już rozmawialiśmy o tym meczu, ja troszkę liczę też, że Szachtar będzie zadowolony mm. z tego, że, że jest w ćwierćfinale i też nie wiem czy oni poważnie w ogóle myślą o awansie dalej, nie wiem jakie jest ich do końca podejście do tego spotkania, czy cieszą się na przygodę spotkania z Barceloną, czy poważnie myślą o tym, żeby chociaż remis wywieźć z Camp nou lub jak najmniejszą porażkę, ale Bardziej spodziewałbym się tutaj chyba jednak murowania ze strony Szaktara. Był taki filmik z losowania Ligi Mistrzów, gdzie było widać reakcję zawodników na wylosowanie Barcelony. No nie wyglądali na szczęśliwych. Teraz z ich wypowiedzi można jakby wywnioskować, że... Cieszą się, że grają z Barceloną jeżeli mają odpaść to już dobrze z Barceloną, a nie na przypuśćmy z Scharker. No ale to jest wiadomo, to zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Trzeba powiedzieć tylko jedno, że Szachter jest mocny w ataku. Szachter ma czterech Brazylijczyków, którzy kreują grę. To jest Jadson, Luis Adriano, William i Douglas Costa. Bardzo szybcy, zwinni, kreatywni. No, nasza obrona może mieć problemy, jeżeli w ogóle dopuścimy ich do piłki słabo moim zdaniem słabą formacją jest obrona, tam to, to oprócz Darius... Będzie, gra, y, będzie grał? Y, będzie, będzie. I Srna, który na prawej stronie też jest dobrym obrońcą, no ale pozostali to, to, to, to nie są, to, to nie jest y, światowy poziom, tak więc Barcelona nie powinna mieć problemów y, z, z zamknięciem y, szachtaru na, na jego połowie i i po prostu konstruowanie akcji. Cichy? Tak, tylko Serna to jest... Oh, sorry, wciałem się. Serna to jest też bardziej zawodnik, bardzo dobry w ofensywie. E, natomiast w obronie nie, nie jest jakimś siłaczem, ale należy też uważać, by, by, by nie faulować przed własnym karnym, ponieważ wspomniany Serna ma rewolucję że no wolnego. E, natomiast Iślicz Gryński jest nadal tak samo zwrotny jakby w poprzednim sezonie. Tutaj ja się cieszę, e, że, że zagra na środku obrony w szektarze. A propos Szachta, chciałem powiedzieć, że trochę, trochę mnie dziwi, że ten protekcjonalny ton wobec, wobec Szachtaru, <głos》>, tak jakby to było, nie wiem, jak zacyś juniorzy, którzy mają, e, mają zaszczyt zagrać z, z drużyną profesjonalistów, e, a tu przecież Szachtar, e, no, Romeo ograł i, i bez żadnej łaski, prawda, to było jedno z chyba najwyższe, w ogóle najbardziej zdecydowane zwycięstwo z tych wszystkich meczów 1-8, e, no i... Ja nie wiem, na co, na co wyliczycie za bardzo. Rozumiem, że to, nie jest tak, że to nie jest tak, że wy oczekujecie, że się, że się położą, ale um, to, że do, to jest dla nich przygoda, mecz na Camp Nou w ćwiercina Ligi Mistrzów, to nie znaczy, że, że oni cokolwiek tutaj, nie wiem, że mają się rzucić na was e, z piątką napastników? Nie, chodzi o to, że, że po raz pierwszy w historii zaszli tak daleko w Lidze Mistrzów, więc jakieś ciśnienie już mogło z nich zejść, a zazwyczaj kiedy zawodnicy mówią, że gramy bez presji że teraz możemy już spokojnie zagrać nie, bez żadnych nerwów, to zazwyczaj wtedy takie drużyny przegrywają spotkania. Ale oni, o... czy, czy oni prostu... tak mówią faktycznie? Były takie wypowiedzi zawodników? No, takie, są, takie są wypowiedzi Justin wczoraj, czytałem wypowiedź Justina i Williama, którzy mówili, że to jest spełnienie marzeń zagrać za na Camp Nou i, i bardzo się cieszą, że, że mogą się pokazać w Hiszpanii. No, dobra, tylko ja, to ja chciałem powiedzieć, że mm, czasem jest tak, że kiedy drużyna gra bez presji, ale odpowiednio zmotywowana też przez trenera, to może się pokusić jakąś niespodziankę. Nie spodziewam się może to jakiegoś, jakiejś sensacji na Camp no, ale e, zdziwiłbym się, gdyby, gdyby, gdyby Szachtar zaprezentował się gorzej niż na przykład e, nie wiem, Real czy Valencia. No zobaczymy, no zobaczymy jak sobie poradzą z presją lub jej brakiem, jeżeli jeżeli trener zdejmie z nich presję. Zauważymy Szachtara w żadnym wypadku razie, no, no, mają bardzo dobrych oficjalnych zawodników, no ale jednak spodziewamy się, że Barcelona tutaj będzie się starała uniknąć ciężkiego meczu w Donetsku i będzie się starała po prostu rozstrzygnąć... Ten dwumecz w pierwszym meczu, jeżeli to jest możliwe, to, to, to, to, są, to są słowa Guardioli, te, który sam mówi, że no najbardziej nie chciał wylosować tak, bo e, z nimi już grał, e, oni go znają i tak, tak więc myślę, że Guardiola też byłby szczęśliwy, gdybyśmy wygrali przekonywująco na Camp Nou. Tu może ty jeszcze ostatnie pytania do was. E, jakie wyniki, jakich wyników się spodziewacie we wtorek Real z Tottenhamem? Cichy. Idealnie by było wygrać 2-0, wiadomo, to jest, to jest wymarzony um, rezultat przeciw silnemu rywalowi. 1-0, taki rezultat obstawiam i byłbym bardzo, bardzo szczęśliwy. Tomek? Ja myślę, że Real wygra 1-0. No, czyli tylko ja jestem za Tottenhamem? 2-1 dla Tottenhamu? <Gülüyor> <Gülüyor> Jak najbardziej jestem za Tottenhamem, ale... <Gülüyor> nie wierzysz, nie wierzysz. Nie wierzę, nie wierzę jakoś. Okay. Do... To jak obstawiasz Barcelonę? To taki? nie byłby zły wynik. byłby, byłby nie, nie byłby zły, ale... Barcelonę obstawiam 3-0 dla Barcy. 3-0. Cichy? 2-1. Myślę, że to był ciekawy rezultat. Barcelona wygrywa 2-1 i musi jechać do Doniowska walczyć o To Znów ja optymistycznie. 4-1. <grym> tak więc, no zobaczymy. To już decydująca faza w kwietniu, decydująca faza rozgrywek Pierwsze mecze bardzo ważne, nikt nie chce przegrać, nikt nie chce zremisować, każdy chce wygrać. Tak więc, no zobaczymy, czy to ten da radę i czy szachtarz, bez presji lub z presją, też coś pokaże. Chciałem jeszcze dodać tylko, żeby nie pojawiły się głosy kibiców Realu, że ja tutaj nie wierzę w swój zespół, że tylko 1-0 typuje. Ja jestem przekonany, że, że Real będzie kontrolował ten mecz i że oni wyjdą zupełnie inaczej niż na Sporting i, i że to będzie zupełnie inny mecz niż ze Sportingiem, także to 1-0 to przyjmuję jako taki bezpieczny rezultat. Oczywiście może być wyżej, ja myślę, że 1-0 to, to będzie rezultat, który nam wystarczającą pewność zapewni przed rewanżem. Jeszcze o jednej sprawie tylko chciałem powiedzieć. Przed meczem Realu ze Sportingiem była bardzo miła uroczystość. Prawdziwy Ronaldo, ten najprawdziwszy z prawdziwych, został honorowany przez władze klubu. Tak jakby można powiedzieć, że to było oficjalne pożegnanie Ronaldo. Mógł sobie kopnąć piłkę przed meczem, rozpoczął ten mecz. Wyglądał całkiem nieźle w garniturze. Bardzo dostojnie. Bardzo dostojnie, tak, tak potężnie. Yy, tak więc. Yy, cichy, Powodzi no, mu się. Powodzi. No, zarobił dużo chipsy. Ja reklamował mm. chipsy też, tak więc. Yy, cichy, jakie są Twoje odczucia co do, co do tego pożegnania? Czy, czy jesteś zadowolony jako kibic z realu? Mm, jestem zadowolony, że pożegnaliśmy w ten sposób. Yy. Ronaldo. Jednego z dwóch prawdziwych chciałem powiedzieć. Chciałem... To jest jeszcze prawdziwy. Chciałem Ci John powiedzieć, że Cristiano Ronaldo też jest zawodnikiem z krwi i kości. On, on je, je, on żyje, on jest, istnieje faktycznie w Madrycie. To nie jest wymysł dziennikarzy. E, oczywiście cieszę się, że, że Ronaldo został uhonorowany w ten sposób, e, ale e, dziwię się, że... Znaczy, dziwię się. Mam mieszane uczucia e, dlatego, że honorujemy w ten sposób zawodnika, oczywiście wybitnego bardzo, ale trzeba powiedzieć, że on w realu stosunkowo niewiele wygrał, bo jedna, jedno mistrzostwo w ciągu 5 lat to nie jest, to nie rzuca na kolana w takim klubie. Natomiast zawodnicy tacy jak Raul czy Guti nawet nie doczekali się meczu pożegnalnego, a spędzili w, w tym klubie dużo więcej czasu i, i zostawili więcej serca. Albo na przykład Del Bosque, który do tej pory nie okazał, nie, nie, nie doczekał się praktycznie żadnego, żadnych honorów za to, co osiągnął z klubem. Oczywiście oznaczenie za to, co osiągnął z reprezentacją, ale to chyba, chyba to nie do końca o to chodzi. Także kiedy widziałem Pereza, jak on z, z, z miłością ściskał i z afektem ściskał Ronaldo, to miałem takie, takie poczucie, że on lubi się grzać w blasku tych, tych gwiazd wielkich, ale, ale mógłby też zadbać bardziej o samopoczucie piłkarzy, którzy na przykład teraz grają i od których teraz zależy dobro klubu. No, przytyczek w stronę Pereza, nie pierwszy, nie ostatni zapewne z, z, z cichania. My się powoli żegnamy, zapraszamy po, na kolejny podcast po tej kolejce, znaczy po tych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, omówimy dokładnie jak to wyglądało. To Tottenham zapewne sobie poradzi, Szachter pewnie sobie nie poradzi. To ja już dziękuję. John, żebyś ty sobie lepiej radził To ja już dziękuję. Tomek, dziękuję ci za udział. Dzięki bardzo. Cichoniu. Dziękuję. Do usłyszenia.